24 i 20. i dwudziestu. To można mówić. można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni ludzie, ja nazywam się John Burry, a wysłuchacie Stolowego Radia. W dzisiejszym odcinku, tak na samo rozpoczęcie, dobrego dnia, przywita się z wami nowy prezydent Stali. Posłuchajcie jego krótkiego orędzia. Do narodu. O, obywatele! O, obywatelki! tragiczna śmierć. Prezydent Kowalski strząsnęła nami wszystkimi. Wspólnymi siłami dowiedziemy, i pozwala to dokonać pozytywnych zmian i działania w strukturach i działaniach stali. Nasze oddziały w najbliższych tygodniach skupią się na umocnieniu lokalnej gospodarki. Planowane przedsięwzięcia to poprawa jakości gleb, pozyskanie wszelkich dóbr z 206, wcielenie w szeregi stali kolejnych grup paramilitarnych, ekstacja terytorialna. Od dziś ja, nieczysław Feron, mogę z dumą nie stali, jako i nowy wódz, prezydent, innowator. Dziękuję wszystkim tym, którzy umieścili mnie na tym zaszczytnym stanowisku. do zmiany i z imperialistycznymi zapędami. Hmm, zobaczymy jak to całość będzie działało. A w dzisiejszej audycji chciałbym wam powiedzieć Na sygnał z dociera do naszych nadajników. Odbierz. Tak jest. Witam, Stalowe Radio. Jen przed mikrofonem. Witam. Czy ta nagroda za 16 milion reserve jest jeszcze ważna? Tak, przed moim biurku wyjście ogłoszenie, więc chyba nikt tego nie dostarczył. Doskonale. Tak więc spodziewajcie się, że nagroda znajdzie niebawem swojego właściciela. Dobrze. Baza osób mutantów, znasz chyba adres? Tak, pojawię się na dniach. Okej, okay, do zobaczenia. Koniec transmisji. No, jak właśnie słyszeliście, towar poszukiwany przez nas znajduje się... I dostarczają nam go różne osoby. Tak w ogóle to pozdrawiam Kubę i jego kota. Niebawem pomoc nadejdzie. Masz to zagwarantowane. Nadajcie no sygnał, gdy będziecie opuszczać to miasto Kruków. A my teraz przeniesiemy się do rzeczy bardziej realnych. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, jak zbudować prosty piec w plenerze. Wiele osób, które nie chcą się rzucać podczas swoich łowów, oraz plenerze organizują jakieś wypady, czy po prostu uciekają przed kimś, a muszą przystać, żeby odpocząć, zastanawia się, w jaki sposób zbudować palnisko, aby móc się w nocy ogrzać oraz przygotować coś ciepłego do zjedzenia. Otóż wychodzę naprzeciw waszym oczekiwaniom i już wam mówię. Powiem wam teraz, w jaki sposób zbudować piec, którego ogień nie będzie wydostawał się na zewnątrz, że będziemy niewidoczni, a będzie dawał dużo ciepła i będziemy mogli spokojnie przyrządzić swoje ulubione ciepłe danie co będziemy potrzebowali do budowy takiego pieca przede wszystkim będziemy potrzebowali saperki albo czegoś co pomoże nam wykopać ten piec chyba tego nie powiedziałem także jeszcze przypomnę że pies ten będzie wbudowany w ziemię dokładnie będzie wykopana taka swoista nora w ziemi gdzie będziemy palić ognisko ale to nie będzie zwykła dziura że dziura w ziemi wiecie tak jak wyjczy dół nie, to będzie coś trochę innego Zacznijmy od początku Jak wykonać taki pies? Jeżeli znajdujemy się na całkowicie płaskim gruncie Będziemy musieli najpierw wykopać sobie dołek, w którym będzie palenisko A reszta będzie robiła za komin Kopiemy do około 40 cm głębokości Może być pół metra, no ale lepiej, żeby też nie było za głęboko Gdy wykopiemy komin o średnicy 20 cm To możemy poszerzyć jeszcze spód gdzie będzie palenisko do 40, tak aby ułożone tam drewno mogło się ładnie rozłożyć? Gdy będziemy posiadali taki dołek o głębokości 40 cm, należy wykonać drugi tunel, który będzie znajdował się jakieś 30 do 40 cm w bok od tego i będzie skośno schodził do paleniska. Dlaczego tak? Odpowiada. Podczas palenia się drewna czy co tam będziecie palić w waszym piecu, ciepłe powietrze będzie wychodziło kominem do góry, ogrzewając wasze jedzenie i dając wam ciepło w nocy. Drugim tunelem, który wykopiecie pod skosem, będzie wchodziło chłodne powietrze, dzięki czemu cały czas okień będzie podtrzymywany i w miarę dobrze się palił. Najgorszą częścią budowy tego pieca jest znalezienie od odpowiedniego miejsca do... Tego obozowania oraz wykopanie tych tuneli Później możemy się tylko rozkoszować tym Że jesteśmy niewidoczni I możemy sobie przygotować jedzenie w Jest jeszcze inny rodzaj tego pieca Tak zwany zboczowy I chodzi o to, że Jak mamy takie lekkie zbocze góry Albo wiecie o co chodzi takie kopk opada teren to możemy wykopać taki dołek, w którym będzie komin i palenisko, jak opisałem przed chwilą. Tylko ten lot powietrza możemy zrobić bardziej płasko. Nie idealnie płasko, ale tak lekko pod kątem. Tak na tym zboczu, abyście mogli tam dobrze rękę włożyć i dorzucić drewna do paleniska. Dobrze by było aby to tocz 30-40 cm odległości. Żeby dobrze to powietrze chodziło, prawda? Podczas kopania lepiej zdjąć ubranie z ręki kopiącej. Zadbać o narzędzia, bo nożem lub z ostrzynkiem ciężko coś wykopać, zwłaszcza jeżeli korzenie drzew albo roślin są na naszej drodze do przekopania. Warto też zawczasu pomyśleć nad jakimiś liśćmi trawami, czy czymś, co pomoże nam szybko zamaskować nasze miejsce odpoczynku, nasze obozowisko i pozwoli nam szybko zwinąć nasz majdan i z prędkością w miarę nie Niezłą uciec z tego miejsca przed osobami, które nas ścigają, albo po prostu, żeby nie zostawiać śladu po sobie. Zapytać się zapewne, dlaczego 40 cm to jest takie maksimum dla naszego pieca? Chodź mi o komin z palniskiem, łącznie. 40 cm, to jest całkowicie wystarczająca długość. Jak będzie więcej, no to właśnie, co się będzie działo? Nie powstanie wtedy cug, czyli nie będzie to powietrze dobrze wychodziło i wchodziło przez cały piec. Nie dają odpowiednio dużo powietrza dla palenia się drewna. A gdy komin będzie za długi, ogień nie będzie dosięgał do naczyń, w których będziemy gotować nasze jedzenie. Możecie położyć jakąś kratę, jakąś siatkę na wierzchu komina tak, aby położyć na tym naczynia w ten sposób, aby nic nie wpadło do środka i nie zagasiło naszego ognia, prawda? Dobrze jest właśnie siatką, albo kawałkiem blachy z dziurami, zabezpieczyć całość. Dzięki temu będzie lepiej wszystko działało, wiadomo. A warstwa materiału pod spodem zabezpieczy jeszcze przed przypaleniem. Tak zwane płyty żeroodporne. Dość o tym pewnie słyszeliście kiedyś. Jeżeli jednak nie mamy żadnej płyty, ani nic w tym stylu, aby komin przykryć, Oczywiście ta płyta nie może być silita, tylko dziury muszą być w niej, tak jak mówiłem, żeby to powietrze mogło przechodzić swobodnie oraz aby dym wydostawał się na zewnątrz. Jeżeli nie mamy takiej płyty albo siatki, to polecam położyć kilka patyków albo gałęzi tak, aby nasze, nasze naczynia nie wpadły do środka. Jakie są zalety takiego piesu? Piec jest ekonomiczny, cały płomień jest skierowany w stronę garnka i do zagotowania wody wystarczy bardzo mało tego paliwa naszego, czyli drewna albo coś w tym stylu. Dodatkową zaletą jest to, że możemy bardzo łatwo zamaskować naszą obecność w danym miejscu. Wszystko znajduje się pod ziemią, dlatego nic nie zostaje. A gdy będziemy po prostu chcieli uciec, to możemy to wszystko zakopać i zasypać. Jeżeli przewidujesz, że ten postój twój będzie trochę dłuższy, to polecam wzmocnić ściany gliną, a komin dookoła wzmocnić kamieniami tak, aby nic nie zasypało. Istnieje jeszcze inna odmiana naszego pieca nazywają ją Dakota Firehole. Jest to bardzo podobna odmiana tego pieca, którą przed chwilą opisywałem, jednakże jest trochę mniejsza. Długość komina z paleniskiem wynosi 30 cm, a szerokość wynosi do 35 cm. Różni się przede wszystkim tym, że ogień z tego, z tego pieca widać na zewnątrz i można się przy nim spokojnie ogrzać. Dodatkowo paliwo, czyli drewno, gałęzie czy co tam mamy, rzucamy nie przez otwór wentylacyjny, tylko przez komin. Należy jeszcze dodać, że całość jest mniejsza i można to wykopać zwykłą saperką. Często ten pies wykonywany jest przez traperów ponieważ odstrasza przy okazji dzikie zwierzęta, które do nas będą chciały podejść, gdy będziemy odpoczywać. No tak, tak mówi o tym piecu i tak dalej, ale pytanie kolejne. W jaki sposób rozpalić ogień? Istnieje wiele metod, które na to pozwalają. Pierwszą, którą przedstawię, jest najprostsza i najbardziej prymitywna, czyli rozpalenie ognia za pomocą łuku ogniowego. Łuk ogniowy jest to kawałek wygiętego patyka, którego końce związane są sznurkiem. Do tego potrzebujemy jeszcze świder, podstawkę, łopatkę i kawałek drewna do dociskania świdra do tej podkładki. Świder i podkładka nie mogą być z drewna zbyt twardego. mały się ścierać. Klocek dociskowy wręcz przeciwnie. Można nawet użyć kości. Na brzegu deseczki wiercimy czubkiem noża otwór w miarę okrągły, na tyle jednak głęboki, żeby świder z niego nie wypadał przy obracaniu. Podobnie w środku klocka dociskowego. Świder powinien być prosty. Najłatwiej go wtedy będzie obracać. Na dole powinien być obrobiony półkoliście, a u góry przy klocku dociskowym na ostro. Boki świdra powinny jak najlepiej trzymać się cięciwy łuku. Więc nie warto go korować. A jeśli jest gładki, zastrugać w kilka kantów. Otwór w klocku dociskowym można nasmarować tłuszczem dla zmniejszenia tarcia. Cięciwa powinna być z rzemienia lub sznurka odpornego na ścieranie. Może być pleciona nylonowa linka średnicy 2 do 3 mm. Im dłuższy łuk, tym dłuższe będą pociągnięcia i mniej męczące rozpalanie ognia, ale bez przesady. Po pierwszym wierceniu w nowym otworze, kiedy otwór i świder będą już do siebie pasować, należy z boku otworu wyciąć rowek odprowadzający żar na kubkę położoną pod spodem. Każdy sam musi nauczyć się regulować siłę docisku i prędkość obrotów. Po uzyskaniu dymu nie możemy przestawać wiercić. Właśnie w tym momencie zaczyna powstawać żar. Kupka, czyli materiał łatwopalny, np. droty, trawa czy co tam będziecie mieli pod ręką, należy w tej chwili przenieść za pomocą jakiejś małej deseczki czy nawet saperki, którą podkładamy pod spód, do ogniska lub tam lub w miejsce, gdzie ma się palić nasz ogień. Teraz zostaje nam tylko dopilnować, żeby to nie zagasło, dokładając drzewa lub innych materiałów płatwopalnych. Kolejnym sposobem rozpalania ognia jest użycie dwóch krzemieni. Są to kamienie, które przy uderzeniu wytwarzają iskrę. Ciekawa rzecz, można je znaleźć albo kupić u sprzedawców. Iskre staramy się zrzucić uderzając kamieniem o kamień na chubkę lub troty, czy na inną rozpałkę jaką mamy pod ręką. Jeżeli nie potrafimy dalej obsługiwać się ani krzemieniami, ani łukiem, polecam zopatrzyć się w krzesiwo magnezowe. Krzesiwo magnezowe jest to taka rzecz produkowana przed wojną, która służy do szybkiego i prostego rozpalania ogniska. Z prętu magnezu oraz kawałka metalu, którym posieramy ten pręt. Po przetarciu magnezu kawałkiem metalu powstaje dużo iskier. Takie krzesiwo możemy kupić albo znaleźć gdzieś w starych bazach wojskowych, bo często przez wojskowych to było używane. Jednakże możemy zrobić również samemu odpowiednik tego sprzętu. nam będzie patyczek, w którym wyżłobimy rowek za pomocą noża albo kawałka drutu, wklejamy kawałki kamieni do zapalniczek benzynowych i zostawiamy do wyschnięcia. Po 24 godzinach nadaje się do do użytku. Wystarczy potrzeć krzesiwo kawałkiem piłki do metalu, i uzyskane izm starczą do rozpalenia chupki. Jako rozpałkę możemy również użyć kore brzozy, czyli tego białego drzewa. Bardzo dobrze nadaje się do rozpalenia ognia, gdyż jest wysoce łatwopalny. Kto no to znowu puka? To ja, Stach Wodecki. Mam coś do powiedzenia. Chodź na chwilę. No dobra. Poczekaj, tylko załącz jakąś muzyczkę, żeby w razie czego... nie wiało nudą na antenie i zaraz przyjdę. No dobrze. Czekam. No to słuchacze, chwila przerwy, a ja zaraz wracam, tylko pogadam sobie z wodeckim co on tam chciał. Piosenka Tonego Markusa pod tytułem Lone Star. Jedziemy. No wodecki, o co chodzi? No bo widzisz, zainteresowałem się tą książką, którą znaleźliśmy w tej krypcie ostatnio. I co znalazłeś? Ten Necronomicon to jest książka... Wiem, że będziesz się śmiał, ale posłuchaj. Jest to książka do jakiejś plugawej magii. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale... Musimy się tego pozbyć albo zabrać to w jakieś bezpieczne miejsce. Bo tutaj jest to wielkie niebezpieczeństwo. Zwłaszcza, że grasuje tutaj ta przeklęta kawaleria niedźwiedzia. Jakby to dostało się w ich ręce, to coś, coś złego by się stało. Wodecki, ale ty pierwisz głupoty. Przepraszam cię, ale jaka magia? O co chodzi? To, że ktoś zabił wszystkich w tej krypcie nie oznacza, że tam używali magii czy czegoś. Magia nie istnieje. To nie jest jakieś magiczne stworzenie, tylko mutacje zachodzą. To nie z wina jakiegoś tam maga skrajny os czy coś tam, który robi czary marychokus pokus, twoja stara to Fort Focus, tylko najzwyczajniejszej mutacji i potęgi atomu. Nie rozumiesz nic z tego. No nie rozumiem. I najwydowsze tobie też od odbiło. Co się dzieje, stary? Ty nic nie ogarniasz z tego, o co chodzi. Tych nic chyba... Ty nic chyba nie ogarniesz, w ogóle widziałeś tę książkę? Tak, widziałem, no i co z tego? Książka, jak książka, ciężka, zamknięta na kłódkę, no i co z tego? No właśnie, dlaczego zamknięta na kłódkę? Nie wiem, jakaś książka rachunkowa, nie czytałem tego. No widzisz, a powinieneś. Wiesz co, Wadecki, nie pierdź, głupot, bo... chyba ci głowa boli. Zobaczysz, że będziemy mieli jeszcze problemy przez to, że posiadamy... to coś przy sobie. Jak myślisz? W jakim sposobem dostaliśmy informacje na temat tej krypty? Kto te kartki podkładał? Nie wiem, ale ee, idź pan, wiesz co, idź się prześpi albo pokarm, pokarm swoje balfrogi. Jak tak dalej będziesz robił, to szczęście zamkną w jakimś zakładzie, jak nie to po prostu rozstrzelają. Jak to w ogóle można. Tak? Eee, głupo galasz, idę do radia. To idź, tylko żeby nie było, że nic nie mówiłem wcześniej. A pójdę! I know my home is waiting for me by the river shore I know that all the ones I love They Welcome me once more In dreams I see them now Though it seems I'm bound to run My thoughts are still a text Witam po przerwie, jednak muszę powiedzieć, że Wódecki tylko mi krwi napsuł i muszę zakończyć, bo rzucałbym na lewo i prawo bluzgami. A nie o to chodzi, żebym klnął do mikrofonu, tylko o to, żebym się z wami dobrze porozumiewał i wszystkim ładnie dzień szedł. A nie, żebym klnął na tego debila i pługówka i na jakiegoś imbecyla, który oszalał na punkcie jakiegoś tam dziwnego tomu, który waży 10 kg. kilo. Bo srało mu się coś wełbie. No cóż, nieważne. Dlatego idę. A wam życzę dobrego dnia i żebyście nie mieli tak popranego, jak ja miałem. No, znaczy, dobry był, póki wodecki, chodera jasna, Szlak by go trafił. No ale dobra. dobra, damy radę, jeszcze cały dzień jakieś manewry na zewnątrz, tam jeżdżą na lewo i prawo, Kupy. Dobra, nieważne, miłego dnia, mam nadzieję, że wasz się nie zakończy tak jak mój, dziękuję, dobranoc.